Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Węgrzy zakończyli erę Wiktora Orbana miażdżące zwycięstwo opozycyjnej Tisy i nieustająca feta na ulicach Budapesztu. Relacje gospodarcze Warszawy i Seulu głównym tematem wizyty delegacji polskiego rządu w Korei Południowej. Rozpoczynamy tydzień świętowania setnych urodzin Polskiego Radia i audycje z nietypowych miejsc. Po to, żebyście wy zobaczyli trochę jak my pracujemy, a my żebyśmy dotknęli tej codzienności. Po 16 latach nad Dunajem kończy się era rządów Wiktora Orbana. Wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała opozycyjna Tisa. Partia Pietera Madziara nie tylko pokonała Fidesz, ale wiele wskazuje na to, że uzyskała konstytucyjną większość. A to pozwoli na odwrócenie wielu decyzji poprzedniej władzy, co wprawiło w euforię zwolenników zmiany reżimu. Na ulicach Budapesztu wciąż trwa feta, a na miejscu jest nasz korespondent Piotr Piętka. Wiele tysięcy Węgrów, zwolenników partii Tiso zgromadziło się na nabrzeżu Bema, by świętować wielki sukces. Od samego początku kampanii lider partii Peter Modior i politycy ugrupowania mówili, że ich celem jest zmiana systemu zbudowanego przez 16 lat rządów Fidesu i Wiktora Orbana. Modior powiedział, że 12 kwietnia będzie złotą datą węgierskiej wolności. Nie zwycięstwem jednej partii nad drugą, ale zwycięstwem Węgrów nad tymi, którzy ich zdradzili. Zwycięstwem wolności nad uciskiem, prawdy nad kłamstwem, powiedział lider partii TISO. Jednocześnie wezwał prezydenta kraju Tomasza Szujaka do złożenia natychmiastowej dymisji, bo większość parlamentarna, która go wybrała, przestała istnieć. Peter Modior powtórzył też, że w pierwszą wizytę poleci do Polski. Po jego przemówieniu na wybrzeżu Dunaju rozpoczęła się wielka impreza zadowolonych z wyniku wyborów Węgrów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A węgierskie wybory pokazały siłę demokracji pod wieloma względami. Były rekordowe. Do urn poszło niemal 80% uprawnionych, a zwycięska partia TISA otrzymała niemal 3 miliony 100 tysięcy głosów. Nigdy wcześniej żadne ugrupowanie na Węgrzech nie uzyskało takiego wyniku. Wyniki wyborów na Węgrzech entuzjastycznie przyjęli zachodni liderzy. Peter Madziar odebrał już gratulacje m.in. z Brukseli, Paryża, Berlina czy Warszawy. Premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Korei Południowej, rozmawiał z liderem węgierskiej opozycji. Przed chwilą rozmawiałem z Peterem Madziorem, gratulując mu i, i, i chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu skadał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę, z, z takich dość oczywistych względów. Myślę, że na, nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe. W wyniku wyborów na Węgrzech nie skomentował dotąd Biały Dom. Przypomnijmy, tuż przed głosowaniem do Budapesztu przybył amerykański wiceprezydent J.D. Vance, otwarcie deklarując wsparcie dla Wiktora Orbana. Współpraca gospodarcza głównym tematem rozmów polskiego premiera w Seulu. Właśnie trwa spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Korei Południowej Li-jem Jungiem. Rozmawiamy bez kompleksów, jako jedna z największych światowych gospodarek. Tak przed spotkaniem mówili przedstawiciele polskiej delegacji. A szef resortu finansów Andrzej Domański wyliczał, w jakich obszarach kontakty biznesowe Warszawy i Seulu mogą być rozwijane. Ta wymiana jest obarczona swoistą nierównowagą. Zdecydowanie więcej z Korei importujemy. Interesuje nas m.in. branża spożywcza. Chcielibyśmy, aby również w sektorze zbrojeniowym ta wymiana była bardziej zrównoważona. Widzimy potencjał do współpracy w sektorze kosmicznym. Rozmowy będą dotyczyć również energetyki, w tym energetyki jądrowej. Koreańczycy liczą na powrót do współpracy z Polską w tym zakresie. Kobieta i nastoletni chłopiec zginęli w wypadku, do którego doszło wczoraj pod wieczór na trasie S7 w Łomiankach pod Warszawą. Jedno ciężko ranną osobę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi młodszy kapitan Damian Dolniak z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na pasie w kierunku Gdańska doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Jeden z samochodów dachował. Łącznie w zdarzeniu udział brało 11 osób. No dokładne przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. To są aktualności jedynki. Rozpoczynamy tydzień świętowania setnych urodzin Polskiego Radia. Przygotowaliśmy dla Państwa koncerty, słuchowiska i spotkania z wyjątkowymi artystami. I audycje prowadzone na żywo z zaskakujących miejsc. Dziś na przykład sygnały dnia budzą Państwa z Dworca Centralnego w Warszawie. Jutro o cztery pory roku powitają Państwa z Kasprowego Wierchu, a w kolejnych dniach będziemy nadawać Sopockiego Mąciaka i Krakowskiego Centrum Kultury Japońskiej Manga, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Bardzo dla nas jest ważne, aby spotykać się z słuchaczami naprawdę na żywo, nie tylko przez radio, bo uważamy, że to jest jak spotkanie z przyjacielem. Po to jesteśmy. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie spektakl muzyczny stulecia wiek radia pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego. Równo 100 lat od startu pierwszej audycji Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali z GKS-em Katowice 3-3, utrzymali prowadzenie w tabeli ekstraklasy, ale nie wykorzystali szansy, by odskoczyć od najgroźniejszych rywali w walce o Mistrzostwo Polski. Niels Frederiksen, trener Lecha, był niezadowolony z poziomu zaprezentowanego przez swoich podopiecznych. Szalony mecz. W tym sezonie rozegraliśmy sporo dobrych spotkań, ale to do nich nie należało. Byłem bardzo niezadowolony z tego, co robiliśmy w pierwszej połowie. W drugiej było nieco lepiej. Zaczęliśmy stwarzać więcej sytuacji, ale jeśli chodzi o obronę, to graliśmy w sposób, w jaki nie powinniśmy tego robić. Mamy zdecydowanie więcej jakości niż pokazaliśmy. Szkoleniowiec GKS-u Rafał Górek dla odmiany chwalił postawę swojego zespołu, zresztą nie tylko w tym spotkaniu.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 W innych wczorajszych spotkaniach Motor Lublin zremisował z Rakowem Częstochowa 1 do 1, a Krakowia z Arką Gdynia 2 do 2. Lech pozostał liderem tabeli z dorobkiem 46 punktów. O dwa punkty mniej ma drugie Zagłębie Lubin. Motor Lublin pokonał KS Toruń 56 do 34 w spotkaniu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili Kasper Woryna i Bartosz Zmarzlik, którzy zdobyli po 12 punktów. W drugim wczorajszym meczu GKM Grudziądz zremisował ze stalą Gorzów Wielkopolski po 45. Aluron Warta-Zawiercie pokonał z kolei w Sosnowcu Asekoresowie Sekoresowie 3-0 w pierwszym spotkaniu półfinału plus Ligi Siatkarzy. W serii do dwóch zwycięstw objął prowadzenie 1-0. Drugie starcie w sobotę, 18 kwietnia w Rzeszowie. Gra się tutaj do dwóch zwycięstwa. dziś w Warszawie startuje półfinałowa rywalizacja z udziałem projektu Warszawa i Bogdanki Lublin.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 Poranek najzimniejszy na wschodzie Polski od 0 do minus 2 na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a na zachodzie teraz najcieplej do 9 stopni. W dzień przewaga pogodnego nieba i tylko na zachodzie więcej chmur, przelotny słaby deszcz może pojawić się na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na wschodzie i miejscami na północy do 14 w centrum i 18 na południowym zachodzie.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 Najlepszym powietrzem oddychamy o poranku na wschodzie. Na zachodzie jakość powietrza jest dobra i tylko w Kłodzku i Starachowicach umiarkowana. W północnej Polsce przewiduje się wysokie stężenie pyłków brzozy. Poza tym jest ono niskie, podobnie jak stężenie pyłków traw na południu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie na północy Wielkopolski i Małopolski. Jedynka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 Ich bin glücklich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich. spodziewanych? Chyba spodziewany jednak. Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej będzie naszym gościem tutaj, na dworcu centralnym po 7.15, godzinę później senator KO Krzysztof Piotkowski, a w krzyżowy ogień pytań weźmie naszych gości nasze poranne trio, czyli SKO Surówka Kondzińska Osiecki, a zatem pociąg do jedynki może ruszać. Zapraszam państwa w tę wyjątkową podróż, bo państwo też czują pociąg do jedynki, Prawda? stanowisku redaktora Radosława. Wydawałem sygnały dnia. Stąd też obecność twoja na antenie radiowej jedynki w tym wyjątkowym dniu nieprzypadkowa. Czy możemy dać sygnał do odjazdu pociągu? Widzę, że jest pan doskonale wyposażony w przedmiot, który może to uczynić redaktorze, więc czy swoją powinność? Jako kierownik pociągu do jedynki. Tak. Się, gdy nie ma już ucieczki, nawet w tym hyzie. Gdy każdy dzień wyszczerza z ziemi, jak zły pies. Jest jedna rzecz, którą szaleństwo Radio. Program pierwszy, 23 minuty po godzinie 6. Panie redaktorze, dzień dobry Zwłaszcza, że miłośnikiem pociągów też jestem Chętnie na centralnym bym sobie poopowiadał o wydarzeniach na świecie Proszę pana, 174 spod radia w najbliższym czasie odchodzi Może pan wpadnie? Może wpadnę A jest o czym mówić, szanowni państwo, jeśli chodzi o wydarzenie na świecie Temat numer jeden polityczny to oczywiście wybory na Węgrzech O których Piotr Balasz już za chwilę wspomni To jest polski Radio, program pierwszy 6.30 Budapeszt długo nie zasnął po wyborczym zwycięstwie opozycji i zakończeniu władzy Wiktora Orbana. Wszystko wskazuje na to, że TISA zdobędzie w parlamencie większość konstytucyjną niezbędną do głębokiej reformy systemu zbudowanego przez 16 lat rządów Orbana. Gospodarka jest jednym z głównych tematów rozmów polskiej delegacji w Korei Południowej. To jest przede wszystkim przemysł zbrojeniowy, a więc no dla nas priorytet. Polski premier dziś jest w Seulu, jutro będzie w Tokio. Stany Zjednoczone wprowadzą od dziś blokadę morską portów irańskich. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, które zakończyły się w sobotę bez przełomu. Polski pilot szybko Szybowca zginął na Słowacji. Jego maszyna zderzyła się z innym szybowcem podczas międzynarodowych zawodów. Przeżył drugi uczestnik tego lotu oraz pilot drugiego szybowca. Setki lotów odwołanych w Niemczech. Od północy trwa dwudniowy strajk pilotów Lufthansa. Związek Zawodowy Cockpit walczy o lepsze warunki pracy, a odczuje to ponad 100 tysięcy podróżnych. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.00. No proszę, proszę, proszę. Co pan chciał powiedzieć? Proszę zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu, ale można do nas dołączyć. Jesteśmy tutaj w hali dworca centralnego w Warszawie. Bardzo nam będzie miło, jak będą państwo blisko z nami. Ale parcie nasi to ma jednak. to Tego się nie zapomina. Tego się nie zapomina. Igor Sokołowski jest razem z nami. Polskie Radio. Program pierwszy jest 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się. 13 kwietnia. Kalendarz jedynki. Ja sobie wymyśliłam, że tak y, rzucę te goździki. Y, po drodze tam kilka się rozpadło i Jagger my sweet Lady Jane śpiewał. A on tak takim z gracją tak podniósł ten goździk. Ja sobie wyobrażałam, że powącha, schowa w butonierkę, że to będzie coś takiego strasznie namaszczonego. To figue z makiem, wziął pogryz i wypłuł. W 1967 roku w sali kongresowej w Warszawie grupa The Rolling Stones zagrała swój pierwszy koncert w Polsce. Wszystkie dokumenty dotyczące wywiezienia ołtarza Mariackiego przez władze okupacyjne niemieckie zostały w ostatniej chwili przed wkroczeniem wojsk Aliantów do Norymbergi zniszczony. Niemniej władze amerykańskie wiedziały już owiadomione przez nas, że ołtarz Mariuszki znajduje się w Norymberze i że tylko trzeba go odszukać. W 1957 roku Kościół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita Stwosza, wywieziony do Niemiec w czasie II wojny światowej. W 1938 roku urodził się Andrzej Dąbrowski, piosenkarz, kompozytor, dziennikarz i fotograf. jak w niedzielę. Dziękuję ci. Foch nie tylko pomógł Wielkopolakom, też przekonał Anglików i Niemców do możliwości przerzucenia pociągiem całą armię halera 70 tysięcy mężczyzn, do Polski. I ten czyn dał Piłsudskiemu miecz, z którym dalej prowadził wojny przeciwko Ukraińcom i bolszewikom. W 1923 roku marszałek Francji Ferdynand Foch został mianowany marszałkiem Polski. Miał kluczowe, matematyczne pomysły, jak rozwiązywać te pewne zagadnienia, których nie wiedziano, jakie ruszyć. Nadano mu taki przydomek, nie wiem, czy to zaszczytny, czy nie, ojca bomby wodorowej. W 1909 roku urodził się Stanisław Ulam, polsko-amerykański matematyk, przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej. Zmarł w 1984 roku. To, co fascynowało w tym człowieku, to było to, że on traktował swoje życie jako pewne zadanie. To się bardzo rzadko zdarza. W 1906 roku urodził się Samuel Beckett. I... Listów, najsłynniejszy wokalista wśród tych bębniarzy. E, chciałby pan zapowiedzieć piosenkę? A co gramy? Proszę pana, to jest to, to jest nasz. E, Proszę bardzo. Mów do mnie, no. Nie, to ty jesteś lepszy w zapowiadaniu piosenek. Zresztą znowu, jeśli mówimy o radiowej jedynce, to jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek, to pani Maria Szabłowska nie ma sobie równych, więc pozwolisz, no gdzież tam mnie. To w takim razie, ja też w takim razie zamilknę, zagrajmy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 Cóż, panie redaktorze, rzeczywiście Waldek z Kamieńska zapomniałem o tych setnych urodzinach radia, że to dzisiaj będziecie obchodzić. Myślałem, że spotkamy się wszyscy razem, jak to było zaplanowane w redakcji, ale życzę jeszcze stu lat, jeszcze stu lat i jeszcze stu lat dla Polskiego Radia. Nie ma takich ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest Polskie Radio Jedynka. Urodziny Jedynki razem z Warszawy do Budapesztu prywatnie i bardzo polecam to połączenie, naprawdę. Można się wyspać, jeżeli ktoś umie spać w pociągu. A dobrze karmią? Rano jest opcja słone-słodkie. Całkiem nieźle. Hmm. No to dla kogo ten poranek jest słony, dla kogo jest gorzki, dla kogo, no właśnie, o poranku na Węgrzech, Michale? No, no właśnie, na ulicach Budapesztu wybuchła wielka feta po zwycięstwie opozycyjnej partii TISA. Ta noc do innych była niepodobna. Budapeszt śpiewał i krzyczał tysiącami gardeł. Szczególnie młodych ludzi, dla których Wiktor Orban był wiecznym premierem. Ta eksplozja radości, można ją porównać tylko do zwycięstwa w dużym turnieju piłkarskim, no ale tak naprawdę Węgry wygrały finał Mistrzostw Europy w demokracji. W bardziej imprezowych regionach stolicy przechodnie zatrzymywali samochody i nie pozwalali im odjechać, dopóki pasażer pojazdu nie wzniósł z nimi toastu. Niektórzy że co bardziej rozentuzjazmowani wyborcy, dałem sobie radę z tym słowem, wspinali się na słupy, aby zniwać zrywać z nich plakaty wyborcze opozycyjnej tis -y i zabierać je do domu na pamiątkę. Nieznajomi wpadali sobie w objęcia i tańczyli. Zresztą posłuchajmy ulic Budapesztu, one powiedzą nam całą prawdę o sobie. No właśnie, Różki Haza, czyli Ruscy Won. Hasło powtarzane głośniej lub ciszej od wybuchu powstania węgierskiego w 1956 roku. Pamiętajmy, że to krwawo stłumione powstanie przeciwko sowieckim okupantom wybuchło w geście solidarności z polskimi robotnikami strajkującymi podczas wydarzeń poznańskiego czerwca. A na ulicach Budapesztu trafił na mnie ktoś, kto zdecydowanie pamięta o co chodzi w przyjaźni polsko-węgierskiej. Polak, Węgier, Bratanek forever we live and die together no matter the fight is ours the victory belongs to god and Chestohova, hova laude to jesus christus amen Właśnie, żyjemy i umieramy razem. E, taka Do tego się sprowadza esencja przyjaźni polsko-węgierskiej. Tysiącletniej przyjaźni, która będzie odbudowywana, e, to zapowiedział przyszły premier Peter Modzior, który na pierwszą zagraniczną wizytę uda się właśnie do Warszawy. Na razie nad Dunajem przelewa się rzeka radości, chociaż znajdziemy też takich, dla których ten poranek oznacza no, sporego politycznego kaca. No właśnie, jedni się cieszą ze zwycięstwa Tiszy, innych smuci, porażka prawicowego Fideszu. Co mówią jedni i drudzy? O, zaglądałem w twarze smutnych wyborców Fidesu, którzy witali tą nową polityczną rzeczywistość. Przykładem może być Akasz, który głosował na rząd Orbana Między innymi ze względu na świadczenia rodzinne Ma trójkę dzieci, więc nie płaci podatku dochodowego Oraz podejście rządu Orbana do sytuacji międzynarodowej Podobało mu się też restrykcyjne podejście Fidesu Do tego, aby nie udzielać pomocy Ukrainie Bo trzeba balansować w relacjach Jego zdaniem trzeba balansować w relacjach z różnymi państwami A nie opowiadać się po jednej ze stron We don't give money, don't give nie dajemy pieniędzy ani broni na tę wojnę. Jesteśmy pokojowo nastawieni, nie chcemy brać udziału w tej wojnie. Węgry nie są supermocarstwem, mamy niskie PKB i nie mamy wielkiej armii. Nie lubimy Rosji, ani nie lubimy Ukrainy. We don't like Russia. We don't like <laughs> Z kolei większość wyborców Tysy, z którymi rozmawiałem, głosowała za zmianą reżimu, a niekoniecznie dlatego, że wyjątkowo podoba im się Peter Modzior, który sam wywodzi się z głębokich struktur Fidesu. Chodzi o takie zmiany jak wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych, naprawę wymiaru sprawiedliwości czy odmrożenie unijnych środków, a to nawet 22 miliardy euro dla Węgier. Dwudziestoletni Albert zwraca uwagę, że Major przy tej skali zwycięstwa wyborczego może pójść w ślady Urbana. Dlatego to węgierskie społeczeństwo powinno sprawować nadzór nad politykami, niezależnie jakiej są opcji. W tym momencie Madzier uchodzi za bohatera rewolucji. Gdybym był na jego miejscu, to wsiadłbym do tego pociągu i nie wysiadał z niego do końca życia. Głupio byłoby rezygnować z tego wizerunku i osobistych korzyści, ale on to musi zrobić. No właśnie, chyba pierwszym krokiem, jaki zamierza podjąć Peter Major, będzie taka wielka kontrola finansów publicznych i budżetu państwa. Wielki audyt, potem kolejne audyty dotyczące chociażby za słowo, odpowiedzialność, za ruch y, kolejowy, w dużej mierze są podobne. Szanowni Państwo, dworzec centralny to jest to miejsce, z którego można dotrzeć w każde miejsce, w które to radiowa jedynka dociera od stu lat. Y, nasi wywiadowcy, czyli Karol Surówka, Grzegorz Osiecki, wezmą w krzyżowy ogień pytań gościa po godzinie 7.15, a będzie nim? To powiedzmy może na dwie raty. Jan? Szyszko z ministerstwa? Funduszy i Polityki Regionalnej. To jeszcze raz trzeba zgrać. 651. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Jakbym Podzielone nie ma siły, kłótnia rodzi gniew, gniew pożera dzieci swe.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 Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się autostrada A1 w kierunku północnym, czyli między innymi do Trójmiasta. Zwalniamy w okolicach Torunia i Bramek w Nowej Wsi. Dwa wyraźne korki pojawiły się na autostradzie A4, między Targowiskiem a Podłężem w Małopolskim, na trasie do Krakowa. Pod samym Krakowem też niestety tłoczno. Zatory w kierunku Katowic zaczynają się między węzłem Wielicka a Łagiewnikami. I dopiero od okolic zjazdu na Tyniec jest nieco płynniej w kierunku Katowic. Korek pojawił się też między Jaworznem a Mysłownym na drodze 79. Korkuje się również trasa pod Warpie Sosnowiec w okolicach Będzina, czyli droga 86. Trasa o tym samym numerze zwalnia też na wyjeździe z Tychów do Katowic. Na północy kraju również niełatwa sytuacja. Korkuje się Krajowa 20 którą dojeżdżamy od Egiertowa do Żukowa. No a także zwalniamy na 91 co jedynce, jadąc z Pruszcza Gdańskiego do Trójmiasta. Najpierw przed węzłem z S7, czyli węzłem Gdańsk Lipce, a potem w gdańskiej dzielnicy Orunia. Trasa 42. Tutaj problemy napotkamy między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną. Na 235 km dwa pojazdy osobowe potrąciły zwierzę. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę niedaleko miejscowości Odrowąż. Natomiast zakończyły się już kłopoty między Sulejowem a Żarnowem na odcinku Krajowej 74. Wcześniej w okolicach miejscowości Jaksonek samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego obrażenia odniosła jedna osoba, a z motoryzowaniem musieli przez pewien czas jechać objazdem. Na wiadomości od Państwa też niezmiennie czekamy 22 513 11 11.